Cześć Boże! Mam nadzieję, że pozwolicie mi na to, żebym siedział. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny, ponieważ mam trochę dolegliwości kręgosłupa. Jakbym musiał tyle czasu stać, to pewnie bym się zaczął dziwnie kręcić. Eee, jakąś grupę spośród Was rozpoznaję i jestem bardzo wdzięczny i na ręce tych, których tutaj znam, Chciałem złożyć to podziękowanie Panu Bogu za to, że mogę tu dzisiaj być i mówić to, co zostało dla mnie tutaj przygotowane i przekazane do przestrzeń, które mogę pełnić, bo tak rozumiem jakby konsekwencje, która przychodzi, jak się w moim życiu okazuje samoistnie, takiego dzielenia się właśnie świadectwem tego, co Pan Bóg we mnie zmienił. Nie mam prezentacji. nie jestem przygotowany profesjonalnie, choć troszeczkę tak. No, udało mi się taki papier zdobyć terapeuta uzależnień, właśnie instruktor terapii uzależnień, bo to tak polska nomenklatura nazywa. Ale to, co pozwoliło mi i zaowocowało tym, że ta vis, -vis siedząca mnie sympatyczna osoba Przeszło 3 lata temu zadzwoniła do radia, w którym prowadziłem program pod tytułem Radia Uzależnień i poprosiła mnie w imieniu Stowarzyszenia o wyzwania, jakim jest rozpoczęcie prowadzenia grup warsztatów wreszcie Żyć według programu 12 dla chrześcijan to jest to, że no, w tym radiu właśnie tam byłem tam jest łatwiej mam szybę, przez którą nic nie widzę w końcu jestem z gruntu nieśmiały, więc to, co się dzisiaj dzieje, to jest też dla mnie trudna sytuacja. Tam nie widzę, tak, do kogo mówię, jest mi łatwiej. W tym radiu siedziałem już tam blisko 7 lat, prowadząc ten program i myślę, że to było jakieś takie przygotowanie też przez Pana Boga do tego, żeby zrobić to, czy móc robić to, co choćby w tej chwili tutaj robię, czyli mówić do, mówić do Was to świadectwo a tam znalazłem się znowu dzięki temu, że człowiek, który dzisiaj się chowa za tymi drzwiami na głośnienie to całe organizuje pokaż się Rafał, Rafał. ten człowiek którego głos też część z Was z niebieskiej płyty zna Rafał Porzeziński wyłuskał mnie z takiego miejsca, którym jest 12 dwunastokrokowy ze wspólnoty, w której znalazłem właśnie dzięki programowi 12 Roków ratunek dla mojej własnej sytuacji ze wspólnoty Anonimowych Hazardzistów, w której już tam kilka lat byłem i na tych mityngach dzieliłem się właśnie swoim doświadczeniem zmiany. Zmiany, doświadczeniem zmiany. Moment, w którym jakby Rafał na mnie, że tak powiem, wszedł wtedy z tą propozycją, to był mniej więcej poziom przeżywania przeze mnie myślę po raz może pierwszy, może drugi, kroku piątego czyli właśnie odnajdywania relacji z Panem Bogiem. Spotkania osobowego Boga. Spotkania tego Boga osobowego po kilkunastu, a może dziesięciu latach nieobecności w Kościele. Ja nigdy nie odrzuciłem Boga jako takiego, ale nie praktykowałem od 17 roku, 16 roku życia w zasadzie. I powróciłem dzięki temu programowi do poszukiwania, potrzeby spotkania i wreszcie spotkania Boga. Myślę, że w tym momencie było dla mnie więcej z tego cudu, o którym mówił Helge, niż tej pracy. Ale ten cud jakby wzbudził we mnie chęć podjęcia tej pracy, czyli poszukiwania głębiej. Z bardzo prostych, pragmatycznych powodów, czy pobudek po prostu życie zaczęło wyglądać lepiej. Jak zacząłem móc lepiej się komunikować ze światem naokoło, no to myślę sobie, to jest dobra ścieżka. I tak krok po kroku, właśnie prowadzony przez różne sytuacje, które przychodziły z zewnątrz, trafiłem właśnie między innymi do radia, potem do innych aktywności, wreszcie stałem się tym terapeutą. Trochę miałem doświadczenia prowadzenia terapii z osobami uzależnionymi. No i wreszcie przedtem propozycja Sycharu o, o ten warsztat. O ten i tu jest też bardzo ciekawe, takie, no, dam takie świadectwo bardzo ciekawej sytuacji, bo nie znałem oczywiście wtedy księdza Romualda Borskiego, ale znałem takiego alkoholika, który pochodził z Ciechanowa i który znał doskonale księdza Kanieckiego. I wideł ksiądz Kaniecki uzyskał ten podręcznik, który tutaj dzisiaj możemy nabyć, w formie pliku kartek, prawda, pół ryzy, na maszynie, czy tam tak, wydrukowanych po prostu z drukarki, które leżały zawinięte w gazetę u tego sławka na regale. Ja trafiłem do niego tam chyba w 2004 czy 2003 roku i to leżało. I on mówi: Wiesz, co takie, coś mi tutaj dali w Płocku, zobacz co to ty tym myślisz. Tak przyjeżdżałem: no, no fajne. I już na ten regał. E, I potem przychodzę do właśnie Stowarzyszenia Sychar, dostaję podręcznik, tak, który poznaje, jakby w jakimś sensie czy to jest to, co wtedy miałem w rękach. Także Pan Bóg jakby już dawał ten sygnał, prawda, że jest coś takiego, że to gdzieś być może mnie później spotka. No i spotkało. Muszę eee... powiedzieć, że bardzo bałem się tego doświadczenia. Ale widząc e, taką też otwartość wielką, i jakąś taką ochotę tutaj pierwszych uczestników grup warsztatowych, czyli właśnie uczestników z wspólnoty Sychar, no podjąłem się tego i myślę, muszę powiedzieć, że ten dorobek jest naszym wspólnym dorobkiem, bo przecież te pierwsze grupy, one uczyły nas nawzajem, właśnie bardzo mocno czuliśmy tą, tą, tą samopomocowość w tych, w tych grupach i myślę sobie, że to jest bardzo wielką wartością, o której tutaj, nie wiem, może ja tak usłyszałem, być może gdzieś tam ucho moje nie wyłapało, ale to co było jakby tytułem też tej płyty, jest tytułem tej płyty, więc 12 roków wolności dla mnie to jest jakby jedną z najważniejszych elementów programu jako takiego, że on prowadzi do wolności, do wolności, którą, Helge trochę o tym mówił, wolności, która powoduje, że ja mogę być w życiu jakby od wewnątrz sterowalny, tak, czyli mogę podejmować decyzje, które wypływają ze mnie świadom ich konsekwencji, Niekiedy, bo to, żeby było za pięknie, żeby to było zawsze, ale niekiedy stawiające granice nie wejścia w coś, co według mnie wydaje się, by, by mogło, że będzie przykre w konsekwencji. Niestety ta stymulacja zewnętrzna cały czas jest bardzo silna i to y, odbicie się w otaczającej mnie y, no, strukturze jest, jest bardzo silne i bardzo na podatny grunt pada cały czas. Ale mam tego świadomość, że jeśli nawet podejmę taką decyzję, że no zniewolę się, tak, bo ktoś oczekuje czegoś tak? i zrobię to dlatego, żeby ten ktoś się do mnie, tak jak Helge pokazywał, te neutrony, nie, nie, nie, neutrony, tylko co, przesłał? Neurony te przesłał I, i, dlatego, i dlatego zrobię coś, czego oczekuję, to już dzisiaj ja wiem, że zrobiłem to również z własnego wyboru. Tak? To nie ktoś mnie zniewolił, to ja się zniewoliłem. I to jest dla mnie jedna z największych jakby wartości tego doświadczenia, że właśnie tego jestem świadom. To uwolnienie jakby idzie w procesie bardzo powoli w procesie programu 12 kroków, przynajmniej tak jest moje doświadczenie. I dlatego przychodząc na propozycję warsztatu i tak go cały czas będę mocno podkreślał warsztatu 12 kroków dla chrześcijan. Miałem to poczucie i starałem się je przekazać, zawsze przekazuję, że jest to tylko warsztat. Czyli to jest sposób przybliżenia narzędzia do rozwoju duchowego, a później coraz lepszej yy, yy, yy, świadomej więzi z Panem Bogiem, jaką jest program 12 roku. Tutaj słyszę, i w książce też są takie sformułowania, że gdy przeszliśmy program, ja tu bardzo mocno zwracam to uwagę, nie program tylko warsztat. Program dopiero rozpoczęliśmy, zaczynamy go dopiero do, rozumieć. On dopiero będzie się w naszym życiu objawiał często. Tutaj bardzo fajny był ten slajd y, z tymi takimi schodami dziwnymi, prawda, że one tak jakieś na andramie się poruszały i, i, ale, ale ciągle do góry. To jest właśnie taka y, rok po roku, krok po kroku praca w programie, która ciągle otwiera i przybliża mnie do y, większej świadomości samego siebie, większej prawdy o sobie, większej otwartości na siebie, bo tankę Bo program jakby jest mi dany jako narzędzie. Warsztat jest, można powiedzieć, takim, może oczywiście bardzo uproszczę, ale tak bym to powiedział, że warsztat jest takim kursem bardziej przyspieszonym, dłużej trwającym, ale tylko kursem nauki, na przykład narzędzia pod tytułem, nie wiem, program Word, tak? Do którego nie wiem, czy widzieliście podręcznik. Tak. I ten podręcznik, jak w sensie mam przy sobie, mam już umiejętność rajzenia tego podręcznika, prawda? wiem, gdzie coś znaleźć, jest mi łatwiej komunikować się z tym, co jest mi jakby zadane, ale nadal mam tą zewnętrzną potrzebę, tak? Nadal sięgam zewnętrznie. Oczywiście. Już po warsztacie pierwsze trzy kroki, powiedzmy sobie, cztery czasami są przeżyte, przeżyte bardzo głęboko, czyli tak umiejętność, znajomość tego narzędzia przysłowiowego mojego Worda jest powiedzmy taka, że mogę na nim pisać. Ale gdzie? Tam jeszcze do wszystkich jego możliwości. Ja posługuję się Wordem 15 lat i naprawdę po pisanie nie wyszedłem. W programie mam nadzieję, że udaje mi się dalej być, bo program z każdą chwilą coraz bardziej, z każdym przeżyciem, z każdym dniem staje się dla mnie coraz bliższy. Bardziej mi potrzebny też, bardziej przydatny. Rzeczywiście funkcjonujący w moim życiu, dający mi rzeczywistą zmianę. Bardzo wiele osób przychodzi do, na meeting w grupach meetingowych, wspólnot dwunastokrokowych, których no, w stosunku do świata może w Polsce nie jest zbyt dużo, ale już kilkanaście jest, różnych wspólnot, które są z, no, wspólnotami zebranymi wokół problemu. Tak? tak jak AA dla alkoholików, czy aha, dla niech Hazardistów i tak dalej, tak dalej. Są to wspólnoty gromadzące osoby, które mają ten problem, ale pracują według programu 12 kroków. I w tych wspólnotach też tak jest, że problem dotknięty jest tylko w pierwszym kroku i to w pierwszej jego części. Później już nie ma mowy o alkoholu, narkotyku, hazardzie, seksie. Jest mowa o zmianie. Osoby, które przychodzą na taki meeting, czy tak jak przychodzą tutaj do warsztatu, na grupę warsztatową najczęściej, świadomie lub mniej lub bardziej nie oczekują zmiany w sobie oczekują zmiany na zewnątrz będzie mi się lepiej żyło, bo się coś na zewnątrz zmieni program 12 kroków nie zmienia zewnętrznych. a jeśli, to nie bezpośrednio, jedynie przeze mnie to moja zmiana powoduje, że dzisiaj, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, te same relacje z tymi samymi osobami, niełatwe, bo długotrwałe, jak z moją mamą, jak z moją żoną, którą 27 lat w tym roku odhaczyłem, czy inne, one naprawdę wyglądają inaczej. Ja tą osobę widzę inaczej. No, pomijam upływ czasu. Siłą rzeczy jest inaczej. Ale Widzę ją inaczej w sensie jej e, odbioru, w sensie tego, jaka ona dla mnie jest, jaka jest w relacji. Nie dlatego się zmieniła. No moja żona bóg, może e, trochę bardziej, tak? Jest e, Małgosiu na którym kroku? Na drugim kroku na warsztacie Małgosiu, z czego jestem przeszczęśliwy. Ale moja mama, no powiedzenie Stare Polskie nie zmienia, nie przeza się, e, starych drzew. Ma też przełożenie na tą zmianę. Chociaż mam doświadczenie osób, które naprawdę w bardzo późnym wieku rozpoczęły zmianę i ta zmiana funkcjonuje i na każdy zachodzi. Ale moja mama jest taka, jaka była. No. Ma te same zachowania, ma te same sposoby, prawda? próby osiągnięcia własnych celów albo uniknięcia różnych zachowań. Zawsze na warsztacie też mówię o takiej moim, o, przez moją mamę stosowanego sposobu uniknięcia prawdy. Moja mama, jak tata mówi, co tak nakruszone w kuchni jest, to wstaje od komputera, bo jest komputerowca strasznym. i przylatuje do tej kuchni, podnosi okulary na czoło mówi, gdzie? W sposób nie zobaczyć rzeczywistości, jakby unikam konsekwencji. To jest taki stały grepsk mojej mamy. Kiedyś to doprowadzałem do szewskiej pasy. Tak? Byłem gotowy założyć jej trzy parę okularów, prawda, żeby pokazać jej tą rzeczywistość. Dzisiaj ja po prostu to akceptuję. Ona taka jest. Przecież to jest jej rzeczywistość, jej konsekwencja tej rzeczywistości. Co mi do tego? Tak ma? okej, okay, tak ma. I dzisiaj naprawdę jestem tuż po takim doświadczeniu, bo w czwartek, cały dzień z moimi rodzicami odbyłem, ponieważ zakładano klimatyzację, no są blisko 80-letnie, no więc sami go sobie z tym nie poradzili. I słuchajcie, ja się przez całe 10 godzin ani razu nie pokłóciłem z rodzicami. Muszę powiedzieć, że to jest wielki sukces i dawno nieodnotowany. Naprawdę zmienia mnie program. Zmienia świat naokoło mnie program, ale dlatego, że ja widzę świat inaczej. Bardzo mi się podobał ten slajd Helkiego z tymi drzwiami. Ja to widzę trochę tak jakby z drugiej strony. Właśnie krok piąty, o którym mówiłem, że wtedy na nim byłem, kiedy Rafał mnie wyhaczył do radia, był zaraz po kroku czwartym, który był dla mnie jakby takim doświadczeniem odwrotnym, to znaczy to Pan Bóg chciał otworzyć drzwi do mnie. Mało tego, ja już byłem nawet o, otwarty na to. Nawet już troszeczkę chciałem. No i nie wiem, nacisnąłem klamkę, czy przekręciłem klucz wszystko jedno, tak, że te drzwi się mogły uchylić. One się uchyliły. A ja natychmiast je zatrzasnąłem bo światło, które wpadło wtedy do mojego wnętrza i pokazało mi tą... E, no dobra, nie będę używał mocnych słów. Tą prawdę o mnie było tak wielkie i chociaż drzwi zostały lekko uchylone, to tak to rozświetliło i zobaczyłem tą rzeczywistość mojego wnętrza, którą opisuję w swojej piosence czerwonej gitary, co przewróciło się, niech leży. E, to ta... Elektryczne gitary, przepraszam. tak, To niezawodna kontrola. Eee, eee, przestraszyło mnie Ja zatrzasnąłem decyzje. Ja nie chciałem tego robić Robiłem to samo, co moja maza kularana Zgasiłem światło Dopiero po pewnym czasie, kiedy Ta chwila, ten moment, kiedy to światło się dostało do, do środka Zaowocowało jednak uświadomieniem Uświadomieniem tego, jak wygląda to moje wnętrze już nie mogłem sobie tą, tymi mechanizmami zaprzeczania no, wytłumaczać, tak? No, a to dlatego, bo. Nie? Albo, bo coś tam, albo no, wszystko jedno, wiecie jak to działa. Po prostu wiedziałem, tak mam. To jest u mnie, moje wnętrze. I ten krok piąty właśnie, o którym mówię, krok, który tutaj też Małgosiad bym dużo mówiła i myślę sobie, że to jest taki przełomowy, taki moim doświadczeniem krok, krok właśnie doświadczenia akceptacji, doświadczenia tak, takiego empirycznego, poczucia rzeczywistości we mnie, tego, że Pan Bóg kocha mnie, a, co znaczy kocha, nie? Akceptuje. Chce kontaktu ze mną. Nie ocenia. Nie macha palcem, jak moja babcia mi mówiła zawsze, kiedy podnosiłem rękę na siostrę albo mówiłem nieładnie. Zobaczysz, ręka ci uschnie. A ja leciałem za stodowo i rękę podnosiłem. Nie uschnęłem. Nie macha palcem. Przyjmujemy takim, jakim jest. Mało tego. Ja to tak poczułem, że Pan Bóg mówi do mnie, słuchaj, no tak masz. Tam leży, tam rozlane. Tak dzisiaj jest. Nie myśl o Przyjdzie czas, zechcesz. Poczujesz, na razie nie czujesz. Zobaczysz, na razie nie widzisz. Zechcesz to zrobić z tym porządku. A teraz zostaw, chodź. Idź dalej. I to jakby zaowocowało tym, że bardzo głęboko wszedłem wtedy w program i w jego dalsze, dalsze doświadczenia. Dla mnie program jest, tak jak mówiłem, czymś, co jest stale. Permanentnie, ciągle, e, coraz bardziej we mnie. Dlatego na warsztacie mówię o tym, że jest to warsztat. Podkreślam, to jest warsztat. Warsztat, który pozwala mi dotknąć, przepoczuć, zrozumieć, tym zakresie, w jakim mogę, program. Uczestnicy warsztatów, przecież tu widzę e, sporą grupę, przecież mają to doświadczenie, jak e, z, w miarę jakby upływu czasu, kiedy wchodzi się w coraz dalsze kroki, ma się to poczucie, jakby one coraz bardziej jakby są na wyrost, nie? Ja nie jestem gotów, jeszcze nie dam rady zrobić tego, a w książce jeszcze napisane jest, już jakby w czasie przeszłym, tak? Ktoś powinien to zrobić? Nie, książka jakby koresponduje z, i, i, z ideą programu, tak? Czyli z tym, że w, wreszcie właśnie będzie to naszym doświadczeniem, o czym powiedział Helge, że będziemy mogli mówić w czasie przeszłym, tak? że to już jest moim udziałem. W jakiejś części albo w pełni. Tak? tak jak w pełni mogę dzisiaj powiedzieć, że akceptuję swoje bezsilności, te, które mam uświadomione. Ale czy wszystkie mam uświadomione? Cały czas mi się wydaje, że jeszcze są rzeczy, wobec których nie jestem bezsilny. Dlatego ten, spirala tych schodów, która była na slajdzie Helgego właśnie jest adekwatna, bo ja niby do tyłu, no bo odkrywam ciągle się w pierwszym kroku, ale idę do góry, tak? Ciągle poznaję coraz głębsze jakby zasoby samego siebie. Helge powiedział, że to jest program, który nie ma końca, tak? Czyli jakby końcem tego programu jest to zespolenie z Panem Bogiem, a więc uzyskanie zbawienia, do którego program zachęca i prowadzi. Tu dzisiaj zostało to powiedziane. Cel e, życia człowieka uzyskać zbawienie. To jest dla mnie odkrycie sprzed kilku lat. Dopiero wtedy tak naprawdę praca w programie zaczęła mieć dla mnie e, i w ogóle w życie zaczęło mieć dla mnie sens. Wcześniej uważałem, że właśnie zaspokajanie tych e, w grupach pokazanych potrzeb, czy też podgrup z tych potrzeb, bo mógłbym je tam rozwinąć na dziesiątki różnych podgrup było celem, tak, że zaspokajać jakby to swoje rozumienie, czy swoje widzenie tego, co ja bym chciał w życiu osiągnąć. Wydawało mi się, że to jest cel. E... Tak jak powiedział Herbie, ja, ja chciałem być dobry. Chciałem być e... akceptowany, odbierany przez rzeczywistość. Chciałem zasłużyć na to, żeby wszyscy byli ze mną w dobrych relacjach. I myślałem, że tam znajdę szczęście. Wtedy będę szczęśliwy. Nic się nie zmieniło. Ja dalej chcę być dobry i chcę być szczęśliwy. Tylko inaczej rozumiem pojęcie dobra inaczej rozumiem pojęcie szczęścia. Kiedyś szukają go w. No, nie będę się tutaj rozwijał, wiadomo, w tych erzacach wszystkich, tak? czyli w tych wszystkich rzeczach, które nasycają na chwilę. Dzisiaj mam to poczucie, że kiedy bywam, bo nie jest to doświadczenie permanentne dla mnie, bywam szczęśliwy to wtedy mam takie poczucie głębokiego nasycenia, nie ulgi, której szukałem poprzednio, sięgając właśnie po uzależnienie czy jakąś inną formę no, przyjemności, tylko takiego uwolnienia, czegoś, co jest, no, daje takie poczucie lekkości, takie poczucie właśnie tego, że to, co robię, to, co się dzieje, jedna grupa, druga, piąta i tak dalej, a ja nie czuję zmęczenia to, co dzisiaj ma miejsce. Były inne doświadczenia, które też pokazywały mi brak zmęczenia. Znaczy, nie to, że ja nie czułem zmęczenia w ciele, tak? Że kiedy 10 godzin na nowo, ja oczywiście to czuję w ciele, ale to jest tak jak z tym zmianą widzenia rzeczywistości. To jest jakiś trud, ale nie staje się dla mnie cierpieniem, bo ja się na niego godzę. Ja akceptuję tą rzeczywistość. Takie mam doświadczenie osobiste też, ono mi się zawsze kojarzy, kiedy słyszę o Mojżeszu i trzymaniu ręk w górze. Musiał sobie, Jak musiał chłopak cierpieć, nie? No bo wiem co to znaczy trzymać ręce w górze, ponieważ jestem no, jednym męskim dzieckiem w moim domu, więc wszystkie prace męskie były na mnie przekierowywane. A ponieważ był taki moment, że zostałem się wysoki, no to moja mama oczywiście nie, nie siostrze, tylko mnie kazała zawsze firanki wieszać po wszystkich świętach. No i naprawdę tu po, na początku po pierwszym oknie mi ręce dlały. Z czasem, kiedy jakby dojrzałem do tego, że chcę pomóc, zrobiłem to w ogóle nie czując żadnego bólu. Tak? Czy dzisiaj wiem, pan mi dużo takich doświadczeń ze swojego przyszłego życia widzę dzisiaj po co były. Dzisiaj wiem, że to zgoda moja, jakby akceptacja na to, co robię, powoduje, że ja nie czuję mitręgi, nie czuję cierpienia, nie czuję e, bólu. Choć on po na no to patrząc jest, prawda? Także e, pojawiło się to e, sformułowanie, które często też e, mówię i nacisk na nie daję, żeby e, wchodząc w program 12 kroków, wszystko jedno, czy to w formie warsztatu, czy jakiejkolwiek innej formie, e, bo jest to jakby spójne przesłanie programu, e, pytać siebie nie dlaczego, a po co. To jest pytanie, które odkrywa e, jakby owoce działań które jest na przyszłość, na to, co wyniknąć ma z tego, co się wydarza. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie potrafiłbym powiedzieć 10 lat temu, po co mi jest program. Dzisiaj mogę powiedzieć. 10 lat temu, czy 15, kiedy był ten mój dół, prawda, to moje nieszczęście w moim życiu, zadawałem sobie permanentnie pytanie ciągle i bez przerwy, dlaczego? Dlaczego? Przecież ja tak zawsze chciałem dobrze. Dlaczego? i ciągle było coraz większe poczucie skrzywdzenia coraz większe poczucie niezrozumienia coraz większe poczucie odrzucenia a kiedy zacząłem dzięki programowi pytać po co, zaczęło to mnie jakby wydobywać z, z tej otchłani e, takiego zagubienia wewnętrznego druga taka rzecz, którą też chciałbym przekazać troszeczkę tutaj była mowa o tym e, w odpowiedzi na pytanie twoje o, o, o tą duchowość, czyli głębokość e, myślę sobie o takim e, sposobie bycia w, właśnie w grupie, czy bycia w programie, no szczególnie w grupie warsztatowej, gdzie ona jest troszeczkę inna od grupy meetingowej, tej, tej otwartej grupy osób, które według programu 12 roku gdzieś tam próbują sobie wymagać w życiu, no bo jest się z tymi samymi osobami przez dłuższy czas. Na meetingu jest wymienność osób, jest mniejsza taka, taka głębokość jakby zna, znajomości swojego życia. Ale i tu i tu to, to jest jakby no zmieniające sposób widzenia rzeczywistości nie y, w sposób ocenny widzieć drugiego, nie mieć odniesienia do jakiegoś założonego jakby y, progu, który ktoś ma mieć, tak? Jakieś, wszystko no, jakbyśmy nie przyjęli, jakiegoś y, no, wzorca, tak? Y, czyli, czyli pytanie, znaczy mówienie sobie, jak ktoś o czymś się dzieli, czy coś sobie mówi, czy jakiś sposób się postawuje, no jak tak można? No, to przecież to powinno być inaczej. No jak? Tak można. To jest zamyka. To nas zamyka, to nas ustecznia, to, to nam nie pozwala wejść w relacje. A można zadać sobie pytanie takie z zadumieniem, ze zdziwieniem, z otwartością na drugiego. O! To tak można. I zobaczyć, że moje widzenie, nawet w tak ważnych sprawach, bo my dzisiaj my mówimy tu o tym, że, no, powiedzmy sobie nauka, świat nauki, który on się przebył dzisiaj przez psychologię czy psychoterapię, jakby próbuje opisać świat na swój własny sposób, jakby wy, na margines wy, wyrzucając Pana Boga. Ale tak naprawdę to relacja z Bogiem, czy ja, ja tak to dzisiaj widzę, czy sobie tego, to uświadamiam, czy nie, bo miałem i tak, i tak, jest najważniejszą relacją w moim życiu. I kiedy dotykam różnic w tej relacji, szczególnie gdy podejmuję drogę rozwoju duchowego i zbliżenia do Pana Boga, no to mam tutaj bardzo duże wyostrzenie. I bardzo chętnie bym na to spojrzał w taki właśnie sposób, no jak to z Ewangelii, o celniku i faryzeuszu, tak? Co prawda nie wprost, ale dzięki Panie Boże, że zrobiliśmy takim jak ten celnik, nie? A, a, a tu właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć, że i taki celnik, czy inna forma tutaj bycia w życiu ma swoje miejsce tak? i to co właśnie też doświadczamy w kroku piątym i później bardzo w dziewiątym, myślę co jedenastym czyli tego takiego zbliżenia w relacji z Panem Bogiem osobowym tej akceptacji miłości miłosierdzia no, że każdego Pan Bóg kocha za nic my zawsze mówimy za coś tak? też często jest taka e, modlitwa dziękczynna w kościele e, dziękuję Ci Panie Boże za to a za tamto nie? wszystko co nas spotyka w jakimś sensie można powiedzieć, że przychodzi od Pana Boga nie? to nasze wartościowanie według dobra dla mnie albo zła dla mnie powoduje, że ja jedne rzeczy przyjmuję i mówię, o jak fajnie Panie Boże bo dziecko zdało maturę a jak nie zdało, to Pana Boga nie ma. Wszystko jest po coś. Wspólnie odnaleźć w każdym wydarzeniu właśnie Boga, relacje z Nim nawiązać, zbliżyć się do Niego, a nie oddalić. I do tego potrzeba pełnej wolności. I to mnie ujęło w programie 12 kroków, że On prowadzi do wolności. Jak doznałem świadomości tego, że jestem zniewolony, że jestem uzależniony, że tak naprawdę choć byłem przeświadczony o tym, że to, co robię, robię, bo tak chcę. To tak naprawdę robiłem, bo tak musiałem. To bardzo do mnie dotarło. I dzisiaj, kiedy w programie 12 Kroków doświadczam ciągle permanentnego, permanentnej zmiany i czuję, że coraz więcej we mnie jest wolności rzeczywistej, prawdziwej. Ona boli, to prawda. Dopóki jej nie zaakceptuję. Ona powoduje, że mam konsekwencje. Często nie chciałem. Bo ja bym chciał, żeby wszyscy do mnie wysyłali te ne neurony. Ale nie wszyscy chcą. I tak może być. Ja dzisiaj wiem bardzo mocno, że ja nie muszę być lubiany przez wszystkich i nie muszę lubić wszystkich. Ale na pewno mogę, jeśli otworzę się na Pana Boga, stać się dla Niego kanałem miłości, którą mogę dawać wszystkim miłości, która jest postawą, moim wyborem, moją zgodą na to, że Pan Bóg będzie mnie używał, a nie miłości rozumianej na zasadzie, że się fajnie przytulimy. Myślę, że to jest w jakimś sensie mi też dane przez Pana Boga i doświadczam tego trochę na warsztatach i jestem za temu i Wam bardzo wdzięczny. Dziękuję. Aha. do Ciebie, Jeżeli jest potrzeba porozmawiania, po podzielenia się kontynuacji jakiegoś wątku, który tutaj został zasygnalizowany, to bardzo proszę mam być chwilę, bardzo. Bardzo proszę. Może poprosimy się, ostre tutaj bliżej, bo chodzi też o utrwalenie. Trzeba podróż, Może... podróż, podróż, podróż. <strybuj> jeden na właśnie, a drugi na ja jestem pierwszy raz na tego rodzaju konferencji, nazywa się ona Konferencją Naukową. Ja bym chciała powiedzieć, że ja się zastanawiam gdzie ja jestem, bo takie moje osobiste wrażenie to ja się czuję jak osoba, która jest na rekolekcjach dla osób, które bardzo dbają i pragną ciągle, nieustannie pogłębiać swoje życie osobiste. Gdybym w tym momencie użyła słowa kontemplacja, to myślę, że też nie byłoby to za dużo. Myślę, że w tym momencie, gdybym w tym momencie, powiedziała słowo kontemplacja, to myślę, że wcale nie byłoby za dużo. Ja chciałabym się z Państwem podzielić. Ja jestem też pracuję tym programem 12 kroków. Jestem właśnie na czwartym kroku i jest to terapia indywidualna. Jestem pierwszy raz świadkiem, kiedy mogę słuchać tego, jak inni to przeżywają. I dla mnie to świadectwo każdej osoby, która wypowiada, jak ona to czuje, jest ogromnym właśnie wzmocnieniem i pomnożeniem wiary. I chciałabym się tutaj szczególnie skierować te słowa to, że jakoś moje serce bije dla tej pani, która ja mówi, że jest na trzecim kroku i jest po teologii. Pani, ja muszę pani powiedzieć, że ja przeżyłam to samo. Nie jestem po trzecim kroku, nie jestem po teologii jak widać, jestem osobą konsentrowana, z czego niesamowicie się cieszę, ale właśnie na tym trzecim kroku, to był pewien proces, odkryłam, jak mam zafałszowany i nieprawdziwy obraz Boga. I w ogóle byłam zszokowana, że tyle lat żyłam z takim obrazem i zastanawiałam się, jak mogłam budować tę relację z Bogiem. I też nie wiedziałam, jak to będzie, ale Bóg wiedział. I myślę, że po prostu Bóg w odpowiednim momencie przepchnął mnie na kolejny krok. Dzisiaj jestem na czwartym, ten ostatni, trzynasty dzień, przeraża mnie, kiedy zobaczyłam ile jest kartek, że jest tyle samo, co praktycznie cały czwarty krok. Przerażam, nie zaczęłam tego robić, ale przedtem było tak samo, też byłam przerażona, też nie wiedziałam jak go powiem, ale tak poszło, to znaczy, że że po prostu pan go przepycha. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Ja ty muszę dać krótki do powiedzenie. Dlatego poczuwałem powiem, pozwolenia ze strony siostry, mhm. ponieważ ja lubię eksperyment. No i ja wiem, że projekt naszych kroków jest dla pracy grupowej, ale jakoś tak, kiedy zacząłem pracę indywidualną z siostrą, to doszedłem do wniosku, że potrzebny jest taki konkretny porządek. Przepracowania punkt po punkcie całości. No i, i mówię, zaryzykujemy. I gdy siostra przyszła na pierwsze spotkanie, później już zgodnie z tym programem, i przyniosła kilkanaście stron napisanych na komputerze, a zobaczyłem, że o godzinie 22.45 zaczęła praca nad programem, to zrozumiałem, że siostra traktuje to bardzo na serio i wiem, że ten porządek myślenia, który tutaj przed tym Isaiah przedstawię, Małgosia Surma, jest sensowny także w procesie indywidualnej terapii. Aczkolwiek brakuje pewnie tam, tego elementu, o którym była mowa, że jest wielu nauczycieli, że jest pewna, pewna równowaga, bo jednak mimo wszystko w tym programie indywidualnym, gdzie się pracuje, jest tak, że nie da się przekroczyć tej tej granicy, czy te, tej różnicy terapeuta-pacjent. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że nawet wykorzystywany w ten sposób ten program daje rzeczywiście bardzo ciekawe i silne efekty, oczekiwane zmiany, o których tutaj siostra mówiła. Ja bardzo siostrze przy okazji dziękuję za to, że podjęła to ryzyko i za to, że mnie obludowała w tym, że można i tak e, pracować. Jeśli można, chciałem taki... który nagrywa... Ten? Nie. Ten, Ten nagłaśnie? Nie. Ten nagłaśnie? Żadę nie nagłaśnie. Nagłaśnie? Nie nagłaśnie. Nie Coś tutaj się Przestał na głośnię. No, o, już tak, tak, tak, tak. Spróbuję. O, fajnie. Taki suplement krótki chciałem dopowiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Teraz y, przyszło mi to do głowy. Bo mam doświadczenie, y, y, mam doświadczenie efektów y, pracy w programie, y, zarówno ze środek zarówno... Nie, nie, Przyciski nie działają. Tutaj coś jest. Tu coś z O, z kabla. Z kabla, z kabla, z kabla. O, teraz, teraz, teraz. Mam doświadczenie procesu przemiany w programie 12 kroków według jest, jest alkoholików czy analogistów i skutków, jakby tych owoców tego, tej pracy w otoczeniu. I tutaj w programie 12 kroków który jest nasycony, bowiem, który, tak jak powiedziała siostra Jola, czy Małgosia, jakby od pierwszych yy, spotkań jest ta głęboka otwartość, takie zaufanie, taka chęć wejścia w tą pracę i myślę, że to jest właśnie źródłem tej zmiany, która bardzo się mocno rzuca w oczy yy, Program 12 Kroków w wydaniu tych yy, środowisk osób uzależnionych, tych yy, wspólnot problemowych, jak ja je nazywam, pracujących do programu 12 roku yy, efekty w rodzinach, wśród najbliższych, przynosi po bardzo długim czasie albo nie przynosi wcale to świadectwo jest bardzo trudne w rodzinie. Natomiast tu w bardzo dużym procencie, w bardzo dużym odsetku osób, które biorą udział w, przynajmniej tu tak obserwuję to w tym środowisku Karyszewskiej, naprawdę to świadectwo, czy to, to, to, to się wyraża po prostu przychodzimy do następnych grup najbliższych członków rodziny. Jest naprawdę bardzo jakby widoczne i szybko przychodzi. Mamy... Małżeństwa, jedno po drugim przychodzące. Mam takie e, wiązanki e, synowa, teściowa, e, mama. Tak? Albo e, mama, e, tata, e, synowa. To są, albo mam też takie doświadczenie, mama, a potem córka. To są naprawdę e, niesamowite e, efekty, niesamowite owoce tak? tego, tego programu, który po prostu. Zanosi taki, tak ja to rozumiem, po prostu ten uczestnik programu zanosi Pana Boga do rodziny. I tym chciałem się podzielić.